Witam wszystkich serdecznie, widzę nowe twarze, jest nas więcej niż wczoraj. Tak zazwyczaj bywa, że kiedy przemawiamy dwa dni w zborze, prowadząc konferencje, zapraszani przez różne zbory, w soboty jest mniej, a zawsze w niedzielę jest więcej. Aczkolwiek jeszcze kilka lat temu mówiliśmy, że naszym warunkiem jest, że przejdziemy do zboru, żeby przemawiać w niedzielę. Pastorzy się nie bardzo na to chcieli zgadzać i mówili, musisz się zgodzić, dlaczego? Bo tak się akurat utarło w naszym kraju, że w niedzielę zostawiamy wszystko, zamykamy dom, ubieramy krawaty, bierzemy dzieci, wyłączamy komórki i przychodzimy do zboru słuchać Słowa Bożego. Co jest dzisiaj przykładem, że jest nas więcej. Ale czas się zmienia i trzeba być elastycznym i podchodzić do tego w miarę delikatnie. Kochani, wczoraj mówiliśmy o siedmiu znakach. Natomiast chciałbym się kontynuować niemal niejako ten cykl Proroc biblijnych, które do czegoś zmierzają w naszym życiu, ale chcieliśmy na początku zaśpiewać jedną pieśń. Apostol Paweł powiedział, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Powiedział takie słowa. Powiedział, że został zachwycony, podniesiony do trzeciego nieba i zobaczył rzeczy, które ludzki język nie jest w stanie wypowiedzieć. Nie godzi się aby o tym mówić. Bóg, wierzę, że Bóg pokazał mu tamtą stronę. Tamtą stronę życia. I przyszedł i powiedział, życie, życiem dla mnie jest Jezus, a śmierć jest moim zyskiem. Mocne słowa, kochani. Tytan wiary. Chciałbym już być tam, bo to daleko więcej, daleko lepiej. Ale zostanę jeszcze wśród was aby was utwierdzać. Napisał takie słowa. Chcieliśmy teraz tę pieśń w oparciu o te słowa zaśpiewać. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Sprawił to Kochani, żeby takie słowa powiedzieć że już chcę rozstać się z życiem i by być po tamtej stronie bo to daleko lepiej ale mówię jeszcze zostanę przez chwilę by was utwierdzać mocne słowa ale Bóg chce kochani abyśmy żyli z taką świadomością ale żeby mieć taką świadomość to potrzeba wiary ale już nie tylko wiary ale nadziei ale Biblia mówi, że ta nadzieja musi się przeobrazić w rzecz o wiele większą niż tylko wiara. To pewność. A pewność to jest to, że wiem, że tam będę. Jestem na 100% pewny. Ale muszę mieć podstawy. Jeśli nie mam podstaw, żeby się czegoś chwycić, jeśli nie mam podstaw, żeby coś dotknąć i się przekonać, to będzie tylko nadzieja. Może będę zbawiony. Mam nadzieję, że będę z Nim w wieczności. Mam nadzieję, a Bóg mówi nie. Bóg chce, abyśmy mieli niewzruszoną pewność, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, tego, czego się właśnie spodziewamy. Pewność. Wczoraj mówiliśmy o siedmiu znakach. Zebranie Żydów, odrodzenie państwa, odzyskanie ziemi, odrodzenie języka. Odtworzenie armii Izraela Skupienie się polityki światowej Całej polityki światowej Na państwie Izrael I siódmy znak Odzyskanie kontroli nad Jerozolimą Wspaniałe siedem znaków Które wypełniły się na naszych oczach Kochani a dzisiaj ja chciałbym o kilku proroctwach też powiedzieć Jakże wspaniałych, czytelnych Które są zawarte w Biblii A one prowadzą do tego Żebyśmy coś mogli dotknąć I z nadziei mieli pewność pewność, gdzie zmierzamy, bo o tym też dzisiaj będziemy mówić. Bibliści obliczyli, że jest ponad 1500 proroctw z Biblii. Jedna trzecia objętości tej księgi to proroctwa. Nie ma nigdzie, w żadnej religii na świecie, oprócz judaizmu, a później chrześcijaństwa, proroctw. Nie ma ich w wielkim islamie, w religiach wschodu. Dlaczego Bóg je dał? Będziemy na ten temat mówić. Będę chciał odpowiedzieć na pytanie dlaczego Bóg dał nam proroctwa? 330 z nich, z tych proroctw, mówi na temat Chrystusa. 198 wypełniło się podczas jego pierwszego przyjścia, bo on spełnił to, co było o nim zapowiadane przez proroków. Natomiast 318 razy Nowy Testament mówi o tym, że przychodzi taki czas w życiu ludzkości, w życiu twoim, całej planety, że przychodzi król królów i Pan Panów. Przychodzi monarcha sprawiedliwy i zwycięski. I dzisiaj będziemy o tym mówić. Jeremiasz. Mówiliśmy wczoraj o tym. Jeremiasz przepowiedział proroctwie, że niewola babilońska, do której Żydzi zostali posłani, będzie trwała 70 lat. Daniel czytał werset księgi proroka Jeremiasza i dowiedział się, że już ta niewola dobiega końca. Izajasz Izajasz napisał, że naród z tej niewoli będzie wyzwolony pod przywództwem wielkiego króla Cyrusa. Dzisiaj to Iran. Persja. Dawna Persja. I historia mówi, Biblia przede wszystkim to potwierdza Izajasz, 44 rozdział, że Cyrus wielki, zdobywca Babilonu wypuścił Żydów, dając dekret, wracajcie, odbudowujcie swoją świątynię. Daniel. Daniel, prorok Daniel przypowiedział cztery wielkie imperia. Babilońskie, Medoperskie, greckie i rzymskie. Na 700 lat przed Jezusem, Micheasz prorokował, że Jezus narodzi się w Betlejem. Ale wiecie co? Było kilka Betlejem. I on tam napisał, że to chodzi o Betlejem, Efrata, żeby nie było wątpliwości w którym Betlejem. Bo jest Olsztyn koło Częstochowy i Olsztyn niedaleko tam, gdzie mieszkam. W którym Olsztynie się spotykamy? A, tam na północy, żeby się miał wątpliwości. Tak samo tutaj. I ty najmniejsze Betlejem Efrata. Dokładnie prorok powiedział, o które Betlejem chodzi? I prorokował, że Jezus narodzi się z, z dziewicy. Ozeasz zapowiedział, że Mesjasz przybędzie z Egiptu, kiedy wraz z rodzicami musiał uciekać przed Herodem. A na 500 lat, zanim to wydarzenie miało miejsce, Zachariasz prorokował, że zostanie zdradzony Jezus za 30 srebrników. Czy to zbieg okoliczności? Ci ludzie tak pisali od siebie, co ślina im na język przyniosła jej, przelewali na papier. Dawid powiedział, że w Psalmie 22, wersecie 16, że dłonie Mesjasza i stopy zostaną przebite. Kochani, on napisał to na tysiąc lat przed tym wydarzeniem, a na 700 lat. Przed wymyśleniem tej formy egzekucji. Bo nigdy wcześniej w ten sposób ludzi nie zabijano. Natomiast chciałbym teraz powiedzieć o jednym proroctwie. Ktokolwiek był w Izraelu, a zachęcam Was, żebyście wszyscy tam pojechali i zobaczyli Ziemię Świętą, jak ten kraj rozkwita. A ktokolwiek był, wszystkie wycieczki jadą na Górę Oliwną, skąd rozpościera się wspaniały widok na Jerozolimę. I w księdze Ezechiela, 44 rozdział, drugi werset, jest napisane takie, takie słowa. I rzekł do mnie, ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził. Gdyż Pan, Bóg Izraelski wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. Ezekiel mówi tutaj, kochani, o bramie, o złotej bramie, Mówi, że ta brama będzie zamknięta, bo wcześniej Król Izraela Mesjasz, Jezus Chrystus Przejechał przez tą bramę W 1517 roku Sułtan Sulejman Postanowił, kiedy Turcy władali Izraelem, postanowił Odbudować starożytne Mury miasta Które zostały oczywiście wcześniej Zburzone, ale nie tylko mury Postanowił odbudować wszystkie bramy i odbudowując mury i bramy Przyszli do niego Żydzi mówią Którzy tam mieszkali w tym czasie Mówią, cieszymy się, że odbudowujesz mury miasta Bo w proroctwie jest napisane Że Mesjasz przejdzie przez bramę A jak nie ma bram To nie może przejść I wypełnić proroctwa I sultan Sulejman, kiedy to usłyszał Historia mówi Postanowił raz na zawsze Żydom Wybić ten pomysł z głowy że jakiś Mesjasz ma przejść przez bramę. Odbudujemy mury miasta, odbudujemy bramy, ale jedną bramę od wschodu postanowił zamurować. Będąc w Jerozolimie wziąłem aparat i szedłem wzdłuż murów miasta, zbliżając się do słynnej złotej bramy, która jest na wschód. Zwrócona na wschód. Ale Sułtan Sulejman, jako zapobiegliwy człowiek, powiedział, że Mesjasz nie przejdzie po miejscu nieczystym. Kazał wybudować u tej bramy cmentarz muzułmański, który jest do dziś, kochani. To jest złota brama zamurowana. Wierzę, że pewnego dnia. A o tym mówi Pismo Święte, kochani. To, co teraz przeczytam. Jezus Chrystus kiedy stanie, a Zachariasz mógł, że jego nogi Będziemy o tym mówić później Stanął na górze Oliwnej Przejdzie W ponadnaturalny sposób Dla nas niemożliwy Ale nie dla niego Przez tę bramę Ezekiel opisuje to w swoim słowie Ale o tym także mówi Psalm 24 Werset 7 Podnieście bramy, Wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny. Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Kochani, pewnego dnia Jezus Chrystus, Mesjasz, w czasie drugiego przyjścia na tę ziemię wejdzie przez tę bramę, która jest zamurowana. I wejdzie na wzgórze świątynne do nowo odbudowanej świątyni, bo tak o tym mówi Biblia. I zacznie swoje tysiącletnie panowanie nad ziemią. Jako król królów i pan panów. Pewien Żyd w nocy wziął drabinę, czarny spray, przeszedł za ten płotek, który tutaj się znajduje, i napisał w tym miejscu, tędy wejdzie Mesjasz. Rano zobaczono ten napis, zmyto go. Natomiast pewnego razu ja postanowiłem też tam wejść za ten płotek. Podczas jednej z wizyt, a byłem 21 razy w Izraelu, z moim kolegą wpadliśmy na szalony pomysł, by pójść bezpośrednio pod złotą bramę i zrobić sobie zdjęcie. Ten płotek, który tutaj widzicie, ma już ponad półtora metra wysokości. Ja przeskoczyłem, idąc, idąc po muzułmańskich, grobach, oparłem się o ścianę, a mój przyjaciel robił mi zdjęcia. I w tym czasie natychmiastowo zaczęli biec izraelscy policjanci, uzbrojeni oczywiście w karabiny maszynowe. Kamery mnie wychwyciły, natychmiastowo żołnierze przybiegli i pytają się, co ty tutaj robisz? Ja mówię, że jestem z Polski, kocham Izrael, chciałem sobie zrobić tylko kilka zdjęć. Podano to przez radio, powiedziano, żeby sprawdzono miejsce, czy czasem jakiś ładunek wybuchowy nie jest podłożony. I moi przyjaciele mówią: Słuchaj, tym tą rzeczą mógłby się rozpętać Trzecią Wojnę Światową. Tak czułe jest to miejsce dla muzułmanów, jeśli chodzi o wzgórze świątynne. Tak spełniło się proroctwo, które jest do dziś, kochani. Sultan Sulejman nie wiedział, że spełnia proroctwo, które zostało zapisane przez Ezechiela. Wiele, wiele lat. Wiele wieków przed Pierwszym przyjściem Chrystusa Ale ono spełniło się na naszych oczach Dziś każdy z nas Kiedy jest w Izraelu Może oglądać to na własne oczy Że ta brama będzie zamknięta I ona jest zamknięta Nie będzie się jej otwierać Nikt nie będzie przez nią wchodził, Bo Bóg, Król Izraelski Wszedł wcześniej przez nią Ale przyjdzie czas Że znowu przejdzie Następne proroctwo Jakże wielkie, jakże wspaniałe. Dlatego z powodu was Szyjon będzie zorane jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. Kochani, Michałasz mówi tutaj, że wzgórze świątynne, miejsce, gdzie stała kiedyś pierwsza świątynia Salomona, a później druga świątynia, bo pierwsza została zburzona przez Babilończyków, Druga została zburzona przez Rzymian i co ciekawe zostały one zburzone w tym samym dniu według kalendarza hebrajskiego. Dokładnie w tym samym dniu. Po powrocie z niewoli babilońskiej w 536 roku wzniesiono drugą świątynię jak wspomniałem o wiele skromniejszą od tej pierwszej, którą wybudował Salomon. Natomiast król Herod Wielki rozbudował drugą świątynię i ona była wspaniałym cudem architektonicznym. Po niej chodzili apostołowie. W niej przebywał Pan Jezus. I Pan Jezus powiedział, że patrzycie na tą wspaniałą budowlę, a ja wam powiadam, że nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Powiedział proroctwo, które się spełniło na niespełna 40 lat. Została całkowicie zburzona. Natomiast w 132 roku naszej ery podczas słynnego powstania barkochwy, syn gwiazdy wzniesiono jakby prowizorycznie coś w rodzaju trzeciej świątyni i zaczęli Żydzi składać ofiary, ale powstanie upadło barkochwa został zabity natomiast co zrobili Rzymianie Rzymianie w tym czasie kochani Zaorali kompletnie wzdłuże świątynne. Dzisiaj natomiast jest Instytut Świątynny Izraelu, gdzie będąc w Jerozolimie możemy pójść do tego Instytutu i zobaczyć jak Żydzi już przygotowują się do odbudowy trzeciej świątyni. To jest makieta w świątyni, która ma powstać. Różnego rodzaju przybory, misy, czasze, Zapytałem Panią, która nas oprowadzała, czy to są takie sztuczne przybory, które tutaj leżą, a kiedyś zrobicie prawdziwe? ona mówi, nie. To są rzeczy, które pewnego dnia zostaną z tych gablot wyciągnięte, przeniesione do nowo odbudowanej świątyni. Mamy szaty arcykapłanów. Nawet nitki, które tam są użyte, są ze szczerego złota. To wszystko czeka, i pewnego dnia my stąd wyniesiemy harfy Na wzór tych harf ze Starego Testamentu Na których grał król Dawid Słynne szofary rogi baranie Trąby Różne przyrządy, kochani Izrael jest już przygotowany Bo wierzą, czytając Biblię Czytając proroctwa Że pewnego dnia, niedługo Wybudują trzecią świątynię. Przybory, narzędzia, kadzielnice. Kochani, mam przyjaciela w Izraelu, który jest dyrektorem drugiego programu telewizji. I on dostał pozwolenie, by helikopterem podróżować po Izraelu, jak Izrael długi i szeroki. Uzyskał to pozwolenie od rządu Izraela Usłyszał, że jeździmy z Danielem, dzielimy się na temat Izraela w różnych zborach, kościołach i powiedział, masz film. Pozwolono mi latać nad Wzgórzem Świątynnym. Może ci się ten film przyda. Wzgórze Świątynne, z lotu ptaka, a później jeszcze kilka słów. Na temat drzew, na temat proroctw. Bo są też wielkie proroctwa w Biblii, ale też przede wszystkim są małe na które Bóg zwraca uwagę, bo Bóg jest wielki w wielkich sprawach, ale też jest wielki w małych sprawach. 100 lat temu, w skórze świątynne z lotu ptaka. Czy widzicie tam jakieś drzewa, kochani? Tam nie ma żadnych drzew. Bo jak Izraela tam nie było, to i drzew nie potrzeba, można byłoby powiedzieć. Następne zdjęcie. Nie ma drzew. Natomiast kiedy powstało państwo Izrael w 1948 roku, kiedy Żydzi przybyli na to miejsce Kanaan, z ponad 100 krajów, Bóg nie zapomniał o spełnieniu tego proroctwa zapisanego przez Michasza, że z powodu Was wzórze świątynne będzie zalesione, będzie wyglądało jak las. Będąc na wzórze świątynnym, wziąłem aparat i porobiłem zdjęcia drzew, które tam są do dziś, a urosły za naszego życia. Od momentu, kiedy powstało państwo Izrael, i tak spełniło się proroctwo Zapisane sześć wieków Przed Chrystusem Na naszych oczach Być może o tym nie słyszałeś Nie zwracałeś na to uwagi Kto był w Izraelu wie jak trudno jest O wodę. Trzeba nawadniać Systemem kropelkowym pod każde drzewko Natomiast tu w centrum Jerozolimy Wśród Mnóstwa domów Z kamienia Rosną drzewa jakby las bo Bóg powiedział, że to miejsce w skórze świątynne będzie zalesione. I to się stało na oczach współczesnego Izraela i na naszych oczach ludzi żyjących w Polsce. Następne proroctwo, jakże wielkie, jakże wspaniałe. Księga Zachariasza, 9 rozdział, 3, 4 werset. Wprawdzie ty zbudował sobie twierdzę i nagromadził srebra jak piasku, a złota jak błota na ulicach, lecz oto Pan weźmie go w posiadanie i wrzuci jego bastiony do morza. Samo zaś miasto strawi ogień. To powiedział Zachariasz na temat starożytnego miasta Tyru. Ezekiel na ten sam temat. 26 rozdział 4 werset. I zburzą mury Tyru i rozwalą jego wieże. Zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Ale dalej Ezekiel mówi, zrabują twoje skarby i splądrują twoje towary. Rozwalą twoje mury i zburzą twoje wspaniałe gmachy. Twoje kamienie, twój budulec i twój gruz wrzucą do morza. Proroctwo na temat starożytnego miasta Tyry. Nazwa Tyru pochodzi od miast, od słowa skała, kochani. Gdyż najważniejsza część miasta znajdowała się nie na lądzie, ale na skalnej wyspie oddalonej od lądu o ponad kilometr. Kiedy nabuchono dozę, przyszedł pod Tyry. Biblia mówi, że on tam był, wiecie ile lat? Trzynaście. Trzynaście lat oblegał Tyr. Mieszkańcy widząc na jeźdźce wsiedli w łodzie, zostawili miasto na lądzie i popłynęli na Morzu Śródziemnym na wyspę. Oddaloną o kilometr, jak powiedziałem. Wyspa ta była otoczona 50-metrowym murem ze szczelnie dopasowanych kamieni. Miała dwa porty, arsenały, magazyny. Byli samowystarczalni. Natomiast król babiloński na Nabuchonodozar siedzi rok, mój weźmiemy ich głodem. Drugi rok, nie ma szans. Mieszkańcy wypływali w morze, łowili ryby, byli samowystarczalni. Mieli najbardziej zaawansowaną technologię budowy statków w starożytności. To mówi historia. Opanowali do perfekcji nawigację przy pomocy gwiazd, szczególnie małej niedźwiedzicy, którą z tego względu zwano starożytności gwiazdą felicką. Natomiast Zachariasz mówi, że nagromadzili oni srebra jak piasku, a złota jak błota na ulicach. A więc niesamowite bogactwo. Skąd ten przepływ? Skąd to bogactwo, kochani? Otóż z mięczaków, ze 100 tysięcy mięczaków, które łowili w Morzu Śródziemnym, potrafili wyrabiać barwnik Koloru purpury. A z czym wam ci pojarzy purpura? To kolor królów. Cesarzy. To szaty odświętne. Namiestników, dostojników, ludzi władzy. I oni sprzedawali po całym świecie ten barwnik, gdzie szaty moczone w tym barwniku nie traciły koloru. Historia mówi, że Fenicjanie, Tyryjczycy składali dzieci pogańskim bożkom. Składali dzieci na ofiary. Z tego miasta, z Tyru, pochodziła niesławna żona króla Achaba. I ona wprowadziła kult Baala do Izraela. I znamy historię, jak walczyła z prorokiem Eliaszem. Tak jak wspomniałem na Bohonodozor 13 lat oblegał Tyr. I nie mógł go zdobyć. I po 13 latach odjechał. Ale następnym miastem po drodze była Jerozolima. Która została zburzona, podbita przez Babilończyków, a naród uprowadzony do niewoli babilońskiej. I w tym czasie w Tyrze panował butny król, który nazywał się Idchobal. I ten król w swojej bucie i pysze szydził z Boga Izraelskiego, bo wiedział, czy tam na południu, w świątyni jerozolimskiej Żydzi wychwalają jakiegoś Boga i mówią, to jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Izraelski. A on zrzydził z tego Boga, mówiąc, co to za Bóg? Król na Błoną dozor, 13 lat, oblegał nasze miasto, gdzie ja jestem królem, jesteśmy samowystarczalni i nie wierzymy w jakiegoś tam izraelskiego Boga i nie mógł nas ten król podbić. Nic tam nie zrobił. A pojechał do, do Jerozolimy, podbił ją, czyli ten Bóg, w którego oni wierzą, nic im nie pomógł. Co to za Bóg? I historia mówi, że on szydził z Boga Izraelskiego. I Zachariasz napisał takie proroctwo wcześniej. Rok 332 przed naszą erą. Aleksander Wielki zdobywa Bliski Wschód. Przybył pod tym. Mieszkańcy, widząc to, że zbliża się najeźdźca, zrobili dokładnie to samo, co wieki wcześniej, kiedy Babilończycy przyszli pod tyle. Siedli w łodzie, popłynęli na skalną wyspę, zamknęli bramy i myślą, jesteśmy bezpieczni, ale Aleksander Wielki, nie dysponując flotą, tylko dysponując konicą, wcześniej podbił ościenne kraje, wziął niewolników, wziął do pomocy innych, i wpadł na jedyny pomysł swego rodzaju. Burzymy miasto na lądzie i wrzucamy do wody. Kamień po kamieniu, deska po desce, kopuła po kopule. Wrzucać to do wody. Usypiemy drogę na skalną wyspę, na Morzu Śródziemnym. Podejdziemy pod mury miasta. Zbudujemy machiny oblężnicze. I ty zdobędziemy. Wydał taki rozkaz. Ponad rok. Usypywano tę drogę w głąb Morza Śródziemnego. Co czuli ci mieszkańcy, kiedy widzieli, że Aleksander wpadł na ten pomysł? Być może się śmiali. Skalna wyspa. Wysoki mur, 50 metrów jesteśmy bezpieczni. Kochani, nie było łatwo. Bo jak możesz podpłynąć pod, gdy są wysokie fale na morzu, jak możesz zdobywać ten mur, Ale kiedy już masz usypaną drogę, kiedy postawisz maszyny, machiny obleżnicze, była wielka walka i w końcu, w końcu tyr padł. Pewien profesor historia, a dowiedziałem się o tym, będąc w Izraelu, badał źródła historyczne, mówiące na temat zdobycia Tyru przez Aleksandra Wielkiego. Że Aleksander Wielki tuż przed zdobyciem Tyru miał sen i napisał w pamiętnikach, że śnił mu się nieznajomy Bóg, którego on nie znał. A przecież jako Grek znał wielu greckich bogów z mitologii greckiej. A raptem śnił mu się Bóg, którego on wcześniej nie znał. I ten Bóg mu mówi, dziś Tyr Wydam w Twoje ręce. Kiedy tyr został zdobyty, następnym miastem po drodze na południu była Jerozolima. Aleksander Wielki zbliżając się kochani do Jerozolimy, napotkał stojącego w białej szacie głównego rabina Izraela, który wyszedł mu na spotkanie. Spojrzał mu w oczy i powiedział, Jesteś sługą Boga Najwyższego. Ja, sługą? Aleksander, odrzek, tak. Bo o Tobie jest napisane w naszych starożytnych pismach. O Tobie prorocy powiedzieli. To jesteś Ty, który zburzył mury tyru i wrzucił jego bastiony, jego pałace, jego domy do morza, do morza śródziemnego. Aleksander Wielki, tak się tym przejął. Historia mówi, że wszedł do świątyni w Jerozolimie. I oddał hołd. Oddał pokłon Bogu, Abrahama, Izaaka i Jakuba. O tym mówi historia. Kiedy opowiadałem tę historię mojej znajomej, która jest nauczycielką w Warszawie, w szkole średniej ja uczy historii, mówi Piotr, ja się o tym uczyłam na studiach, kiedy studiowałam historię. Tylko nie wiedziałam, że o tym jest napisane w Biblii jako proroctwo. Że o takich rzeczach historycznych mówi Biblia. Aleksander Wielki później napisał, że ten nieznajomy Bóg, który mu się śnił, który powiedział, że tyr wydam w Twoje ręce, skoro wydał tyr w moje ręce, to ma też moc, aby mnie wydać w ręce moich nie zburzył Jerozolimy Pokłonił się Bogu Izraelskiemu I historia mówi, że odjechał w pokoju Natomiast kochani zobaczcie co zostało do dziś dnia Po tym wielkim starożytnym mieście To są zdjęcia współczesne Resztki ulic, resztki kopuł Stoją do dziś Niemi świadkowie tamtych wydarzeń i tak spełniło się proroctwo, jakże wielkie. To jest zdjęcie z satelity. Tu była ta wyspa. Natomiast to zostało usypane przez Aleksandra Wielkiego. Oczywiście przez wieki woda naniosła trochę mułu, nóż piasku. Ale dzisiaj, kiedy widzimy z satelity to zdjęcie, widzimy miejsce, gdzie kiedyś była wyspa, a teraz jakby Półwysep. I tak spełniło się proroctwo. Historycy zastanawiali się, kochani, czy jest jakieś drugie miasto w historii świata. Bo być może pomylili się, że to nie chodzi o tyr, tylko jakieś inne miasto. Że to jakaś przenośnia. Warszawa była zburzona. Hiroszyma była zburzona. Drezno było spalone. Wiele miast zburzonych i zniszczonych. Ale żadne nie zostało zburzone i wrzucone do morza. Oprócz tyłu. I tak spełniło się proroctwo, bo Bóg jest wielki. To, co zapowiada, to, co zapowiedział, to się spełnia i spełni nadal. Dlaczego Bóg dał nam proroctwa, kochani? Dlaczego tyle proroctw w tej księdze? Bo On wiedział, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Stworzył nas Jako osoby rozumne Które posługują się myśleniem Przeciwieństwie do zwierząt I wiedział, że my jako ludzie Będziemy, kiedy jesteśmy mali Później coraz starsi Później w dolżajszym wieku Zadawać będziemy sobie pytania Czy to komu ufam? Komu wierzę? Kogo słucham? Czy to jest prawda? A może mnie oszukują? A może nie ma żadnych podstaw, żeby w to wierzyć? Przecież niektórzy mówią, z tamtej strony świec, nikt nie przyszedł. Tak ludzie mówią. I Bóg wiedział o tym, że będziemy w życiu, przez całe nasze życie, zadawać sobie takie pytania. Czy to komu ufamy? Kogo słuchamy? Jest prawdą. Bóg dał, naj, dał nam najlepszy argument, kochani. Że On, jedynie On Jest Bogiem, Panem Bo to, co powiedział, to się spełni Wczoraj o tym mówiliśmy Mówiliśmy, że Bóg nie, Wszechmogący nie czyni w historii nic Jeśli wcześniej Nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom Amos Trzeci rozdział, siódmy werset Nie robi nic, jeśli wcześniej nie powołał ludzi I nie powiedział, zapisz, zapisz Zapisz, to będzie Aby następne pokolenia Ci czytający, Ty i ja Mogli to stwierdzić, mogli zweryfikować. Czy to, co Bóg powiedział, to się spełnia? Nigdy nie zapomnę, jak słuchałem wywiadu, ostatniego wywiadu z profesorem religą. Przyszły do niego dwie dziennikarki tuż przed jego śmiercią. A on już był łysy po chemioterapii, bo miał nowozwora złośliwego. Wiedział o tym, czego czeka. Czy wie Pan, gdzie Pan idzie, Panie Profesorze? Zadała pytanie. Dziennikarka? Tak, wiem. Gdzie? No jak to gdzie? Proszę Pani. Dwa metry pod ziemię. Tam idę. Dwa metry pod ziemię? To wszystko, Panie Profesorze? To koniec? Zupełny koniec? Dwa metry pod ziemią? Tak. Dwa metry pod ziemią i koniec. Kochani, do takiego smutnego wniosku doszedł Słynny profesor religia, A przecież widział o wiele więcej niż ty i ja, jeśli chodzi o ludzkie ciało. Otwierał klatki piersiowe. Wyciągał serca. Trzymał je w dłoni. Widział, jak one się ruszają. Ale doszedł do takiego smutnego wniosku. Że dwa metry pod ziemią i to jest koniec. Ale Bóg chce, abyśmy my do innych wniosków dochodzili, kochani. Żebyś doszedł do całkowicie innego wniosku, że te dwa metry pod ziemią to nie jest koniec. Ale powiem wam, ale to jest dopiero początek. Nie początek. To jest dopiero początek czegoś lepszego. Ale żebyś mógł tak powiedzieć w przeciwieństwie do profesora religii, musisz mieć podstawy. Musisz mieć argumenty Musisz coś dotknąć i zbadać I się przekonać Nie tylko swoim sercem i wiarą Ale Bóg mówi Ja chcę, żebyś się przekonał Swoim rozumem Abyś mnie poznał Abyś mnie doświadczył Swoim rozumem Swoim myśleniem A jak mnie poznasz I dotkniesz Twoje oczy to zobaczą Zobaczysz fakty Przelejesz to do swojego serca. Pokochasz to. I będziesz chciał służyć Bogu prawdziwemu. To jest kolej rzeczy. Tego Bóg chce. Dlaczego Bóg dał nam proroctwa? To wyśmienite potwierdzenie wiarygodności Pisma Świętego. że Biblia mówi prawdę. Że jest to jedyna księga z wszystkich ksiąg na, na, tej, na tej ziemi. Która mówi prawdę. Wczoraj powiedziałem, czym ona różni się od gazet. Bo w gazetach jest napisane to, co było wczoraj. A w Biblii jest napisane to, co będzie jutro i pojutrze. Ona dokładnie nam o tym mówi. Ale przede wszystkim Biblia mówi o tym, co będzie z nami po naszej śmierci. Bo ten temat dzisiaj rozważamy. Co będzie z tobą? Co będzie ze mną? A Bóg czytelnie Informuje nas na kartach Biblii, jak będziemy spędzać wieczność, w jakim stanie. To wyśmienite potwierdzenie wiarygodności słów Jezusa, który wielokrotnie mówił o Królestwie, o przyszłości, o wieczności, to wyśmienite odkrywanie przyszłości, kochani. Każdy z nas chce znać przyszłość. Chcemy wiedzieć, co przed nami. Czytając Biblię, Mamy pewność tego, co będzie Odkrywanie przyszłości I powiem wam Czwarta rzecz To wyśmienite narzędzie A zwracam się teraz tutaj do Jacka To wyśmienite narzędzie Ewangelizacji Najskuteczniejsze narzędzie Ewangelizacji To mowa o proroctwach A kto dał temu wzór? Kto zapoczątkował? Wtedy by pokazał drogę to sam Pan Jezus. Przypominacie sobie, co się stało po Jego zmartwychwstaniu, kiedy dwóch uczniów idzie drogą do Emaus. I On raptem zjawia się wśród nich i zadaje im pytanie. O czym tak dyskutujecie? No jak to, nie wiesz o czym? Wszyscy Go widzieli. Widziały Go kobiety. Całe miasto o tym mówi. Został złożony do grobu. Pusty grób. On zmartwychwstał, a mówił o tym wcześniej. I czytamy tam, że Jezus zwrócił się do tych uczniów, mówiąc im o sobie, co było o nim zapisane we wszystkich księgach od Mojżesza przez wszystkich proroków. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, o mnie było napisane, Mojżesz powiedział to, Izajasz, to, Malachiasz, Ozeasz, Ezekiel, ja to wszystko spełniłem. Wskazał im na proroctwa To wyśmienite narzędzie ewangelizacji Bo czytamy, że Oczy im otwierał Oczy myślenia Rozumu Pojmowania Bóg przez proroctwa, kochani, otwiera Nasz umysł Bo możemy się przekonać Że mówi prawdę Że to nie jest mrzonka, czego się chwyciliśmy Że to nie jest fata Morgana Wydaje nam się, że jest woda na pustyni A to tylko falujące powietrze Mamy się tego chwycić i dlatego Bóg zwraca się do nas przez proroctwa. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. Piotr powiedział, mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, która świeci w ciemnym miejscu. Pochodnia, która świeci w ciemnym tunelu historii świata. Trzymaj się jej. Wiesz, co będzie. Ale przede wszystkim wiesz, co będzie z tobą, kiedy Bóg postanowi, że ten oddech jest ostatni w twoim życiu. I staniesz przed nim. Jeden mały krok dla człowieka, jeden gigantyczny skok dla ludzkości. Te słowa powiedział słynny Neil Armstrong, już nieżyjący. Kiedy stanął na księżycu, wypowiedział te słowa. Jeden mały krok dla człowieka, jeden gigantyczny skok dla ludzkości. W 1988 roku Neil Armstrong, astronauta, wierzący człowiek, przyjechał do Izraela. I stanął na schodach, które kiedyś prowadziły na dziedziniec świątyni. Główne schody, a zostały odkopane 18 lat wcześniej, przed jego pobytem, w 1970 roku. I zapytał przewodnika izraelskiego, czy Jezus Chrystus chodził po tych schodach, na których ja dzisiaj w tym upale siedzę. A przewodnik Powiedział mu, naturalna rzecz. Jezus był Żydem. Uczestniczył w świętach żydowskich. Już był tutaj po raz pierwszy, kiedy miał 12 lat. Rozmawiał z doktorami teologii. Chodził tędy z uczniami, naturalnie. On wielokrotnie chodził po tych schodach. I Ney Armstrong po chwili zastanowienia odparł, że bycie tutaj i siedzenie na tych schodach jest dla mnie ważniejsze odstąpania po księżycu. To, że tutaj jestem w Jerozolimie i siedzę na tych kamiennych schodach, jest dla mnie, jako astronauty, ważniejsze niż to, że chodziłem po tym księżycu oddalonym o ponad 300 tysięcy kilometrów. Kochani, co on powiedział? Dlaczego to powiedział? Bo on zdawał sobie sprawę z tego, że ten, który przed nim był, spełnił Boże proroctwa zapisane o nim przez proroków. Koło dwustu proroctw spełnił, nim zjawił się i chodził po tych schodach. Ale z jakiego powodu się zjawił? Zjawił się z Twojego, mojego i Nela Amstroga powodu bo Ty miałeś ponieść karę. I ja. Każdy z nas. Ale On tę karę poniósł za nas. Mówi się, że zbawienie jest za darmo. Zgadza się? Tak. Zbawienie jest za darmo. Wielu ludzi słysząc o tym nie może w ogóle tego przyjąć. To takie proste? Coś za darmo? Posłużę się przykładem. Z Danielem tutaj obecnym, moim bratem bliźniakiem, starszym o godzinę i 15 minut i tego już nie jestem w stanie zmienić. Jeździmy po polskim przemyśle, produkujemy środki smarne, a także środki czystości, specjalne smary, które wnikają molekularnie w metal i tak dalej. I często odwiedzając ludzi w polskim przemyśle, mechaników, inżynierów, postanowiliśmy zrobić coś, o czym jest napisane w Biblii, jako wskazówka, by prowadzić lepiej interesy. Król Salomon powiedział, nic tak nie rozwesela serca człowieka, jak podarunek zanadrza. Mam coś dla Pana. Proszę bardzo. O, dziękuję. Serce już jest rozweselone. To nie łapówka. Salomon mówi, rób tak. Dary zaprowadzą cię do możnych tego świata. Daje wskazówkę, jak prowadzić interesy, by one się powiodły. I zrobiliśmy, kochani, postanowiliśmy zrobić taki set. Karton, niewielki karton z kilkunastoma środkami czystości, różnych środków. I postanowiliśmy rozweselać serca tych mechaników, mówiąc, pańska żona będzie zadowolona. Są tam różne produkty, wysokiej jakości, Proszę, to jest dla Pana. Ale pewnego razu zapytał mnie pewien mechanik, któremu ja wręczałem ten karton, on mówi to za darmo? A ja w tym czasie, słuchajcie, kochani, zażartowałem, powiedziałem tak. Nie, nie za darmo. A on tak nie wiedział, czy ma przyjąć, czy chwycić ten karton, czy zawahał się w pewnym momencie. Powiedziałem dla Pana to jest dziś za darmo. Proszę to wziąć. Ale ja za to zapłaciłem. Ja poniosłem koszt. Tych butelek, etykietek, tych, tego płynu, know-how. Za to zapłaciłem. Dla Pana to jest dziś za darmo. Ale ja poniosłem koszt. Dla nas zbawienie jest, kochani, za darmo. Ale ktoś poniósł koszt. Bóg posłał Syna, który poniósł koszt. Za Ciebie. Tobie daję to za darmo. Ale on był biczowany. On był torturowany. On wisiał na krzyżu i powiedział, wykonało się to, co o mnie mówili prorocy. On pojął A ty masz tylko wziąć. Przyjąć to za darmo. A ludziom się to nie mieści w głowie. Mam to przyjąć za darmo? Nie. Gdybym musiał pójść 200 kilometrów na kolanach. Gdybym musiał służyć zamknąć się w klasztorze, w jakimś zakonie, nie odzywać się przez całe życie, spełniać śluby milczenia, no to jakoś sobie zasłużę na ten karton czystości. A Bóg mówi nie. To jest za darmo. Jezus poniósł koszt. To jest Ewangelia. To jest dobra nowina. Nie musisz umierać. Przyjmij to. Ale jak już przyjmiesz za darmo, to mu służ. Dziękuj, śpiewaj, raduj, świadcz. Cała Biblia, kochani, naprowadza człowieka, żeby wiedział, co się z nim stanie po śmierci. Główna myśl Biblii. Co się z nami stanie po śmierci. Słyszałem, jak wspomniałem, takie stwierdzenia. Przecież nie wiemy, z tamtej strony świec, nikt nie przyszedł. Ludzie żyją w takim przekonaniu, i nie wiedzą, dokąd zmierzają. Każdy z nas chce znać cel podróży, zgadza się? Wyobrażasz sobie coś takiego? Wsiadasz do samochodu, odpalasz swój samochód, jedynka, dwójka i jedziesz. I że ciebie pyta, kochanie, gdzie jedziemy? I nie wiem, gdzie jedziemy. I ty nie wiesz, gdzie jedziesz. Lewo, prawo, bez celu. Kto tak podróżuje? Każdy z nas przygotowuje się do podróży. Stając cel, bo jak dzisiaj tutaj jechałeś, to znasz topografię miasta, a my z Danielem musieliśmy włączyć nawigację, żeby nas doprowadziła tutaj pod kaplicę. Nie zaczęliśmy jeździć jak obłąkani, Nie wiemy, gdzie jedziemy. W lewo, w prawo. I jeszcze trzy godziny jeżdżą wokół kamiennej góry. Nie wiedzą, gdzie. Mają gdzieś trafić, ale jadą cały czas. Tylko głupcy, szaleńcy by tak postępowali. Ale jeśli chodzi o nasze życie, często ludzie tak postępują. Żyją i nie wiedzą, gdzie zmierzają. Jaki jest cel tego życia? Po co w ogóle się znaleźli na tej ziemi? Przed jakimś czasem psychologiczne czasopismo w Stanach Zjednoczonych zadało swoim czytelnikom pytanie. Czego byś najbardziej pragnął ze wszystkich rzeczy? Taka ankieta. Czego byś najbardziej pragnął ze wszystkich rzeczy ludzie wypełniali ankietę i odsyłali do tego czasopisma, do tej gazety. I większość odpowiedzi była w ten sposób: Najbardziej chcielibyśmy mieć życie wieczne. Najbardziej chcielibyśmy żyć wiecznie. Popatrząc na nasze ciało, które się starzeje, Widzimy i zdajemy sobie z tego sprawę, mimo to, że uciekamy od tej myśli, ale cmentarz nam o tym cały czas przypomina, że jesteśmy tutaj, jak Biblia mówi, pielgrzymami na tej ziemi, na krótką chwilę. Nigdy nie zapomnę, jak po nastolatek pojechałem z moim ojcem, który był taksówkarzem, jeździł polskim Fiatem 125 p a one dosyć często się psuły, i pojechał do warsztatu Naszego znajomego A ja lubiłem jeździć z moim ojcem Jako nastolatek przysłuchiwałem się rozmowie I podszedł ten mechanik samochodowy do mojego ojca A oni byli po imieniu, znali się Wielokrotnie Bo mój ojciec tam wielokrotnie jeździł I podeszła też grupka innych ludzi Którzy też tam te swoje Fiaty naprawiali Ale faceci w sile wieku a ten człowiek, mechanik samochodowy, powiedział, zwrócił się do mojego ojca tymi słowy. Antoś, słuchaj! A ja tam się nie wybieram do waszego nieba. Nie chcę być żadnym w waszym niebie. Bo jak sobie słowie, że tam nie będzie zabaw, nie będzie imprez, nie będzie seksu, a my tutaj z kumplami sobie lubi, lubimy tak czasem, no wiecie co mam na myśli? A oni... Ha, ha, ha, ha, nie wybieram się to żadnego waszego nieba A jeszcze jak sobie uzmysłowie że przez całą wieczność Jako bliżej nieokreślona duszyczka Będę Fruwał między chmurkami Taka para, która się pojawia I znika Znowu pojawia i znowu znika a, jeśli, a jeszcze słyszałem Że jakiś flet mi dadzą Dwumetrowy I na tym flecie będę grał Ale perspektywa wieczności Ale niebo nie wybieram się do takiego nieba, a ci faceci z boku. Wszystko się pośmiało i rozeszło. Wsiadliśmy w samochód. Tata ruszył. Ja mówię: Tata, słuchaj tego człowieka. Powiem ci, przyznaję mu rację. Ten człowiek ma rację. Ja też. Nie chciałbym być w takim niebie. A całą wieczność bliżej, nieokreślona para, duszyczka, która się pojawia, znika, jakiś flet między chmurkami. Przez całą wieczność, no tutaj to jakieś mamy zajęcie, teraz jedziemy tu i coś się dzieje. Ale tam? Co to za nuda? Całą wieczność przyznaję mu rację. Wtedy powiedziałem. Ale kochani, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Wtedy byłem nastolatkiem. A dziś już jestem człowiekiem dojrzałym. I dziś przyznaję rację temu człowiekowi. W stu procentach. Ten człowiek ma rację. Ja też do takiego nieba nie chciałbym się wybierać. I do takiego nieba się nie wybieram. Ale za chwilę powiem wam, do jakiego się wybiera. Skąd on słyszał o takim niebie? Kto mu takie niebo przedstawił? Mojżesz, uciekając przed Faraonem, znalazł się na pustyni. Był tam ile lat? 40 lat. Często my ludzie mówimy, ja chciałbym być jak Dawid. Chciałbym być jak Ezechiel. Chciałbym być jak Ozeasz. Chciałbym być jak Mojżesz. Wyobraź sobie, 40 lat uciekać na pustyni, a kto był na Bliskim Wschodzie, wie, jaka jest pustynia i jakie tam panują temperatury. I raptem Idzie Mojżesz i przechadza się i zobaczył krzak, który się pali, a nie spala. Dziwne zjawisko, którego wcześniej nie widział. I słyszy głos. Ściągnij buty, bo miejsce, w którym stoisz jest święte. Patrzy, krzak się nie spala. I słyszy głos. Ja jestem ten, który zamierza wyprowadzić naród twoich braci z Egiptu. Po wieloletniej niewoli Ponad 400 lat już się tam znajdują. Pójdziesz, z Mojżeszu, do Faraona i powiesz mu, żeby wypuścił ten naród. Słuchajcie, Mojżesz był kwiecistej mowy. Wyobrażacie sobie, przecież on się jąkał. Przychodzi do Faraona i mówi... O, faraon patrzy z politowaniem. Tak? Na pewno to tak wyglądało. Ale bojczyż wiedział o tym, czego czeka, zadał pytanie, a po czym mi uwierzą, że ja z jakimś krzakiem rozmawiałem, kochani? Po czym mi uwierzą? A Bóg mówi, uwierzą. W prosty sposób uwierzą. Nie będą nawet musieli wierzyć, bo tu nic nie będzie się opierało na jakiejś wierze. Przać rękę. Wyciągnij. Ręka sucha. patrzy, słucha. Z powrotem sadź. Ręka normalna. Rzuć laskę na ziemię. Stała się wężem. Z powrotem ją weź. Znowu laska. Po tym ci uwierzą. Po tym zobaczą. Zobaczą, że działa. W tamtym czasie Bóg przemawiał do Żydów, kochani, poprzez znaki i cuda, które oglądały ich oczy. W tamtym czasie. Czy oni musieli w Niego wierzyć, kiedy wyprowadzał ich Bóg z Egiptu? Kiedy widzieli te wszystkie cuda? Kiedy morze się rozstąpiło? Kiedy uratował ich od wojsk Faraona? Kiedy widzieli ogień i dym, który ich prowadził? Przepiórki, którymi ich karmił? To wszystko widzieli. Nie musieli wierzyć. Aczkolwiek też się buntowali. Ale w tamtym czasie Bóg przemawiał do nich poprzez znaki cuda, przemawiał do ich rozumu. Fakty mówiły same za siebie. Ale w jaki sposób dziś przemawia do nas? Poprzez znaki cuda? Czasami tak. Ale generalnie przemawia do nas dzisiaj poprzez spełnianie się Bożego Słowa. Poprzez proroctwa. Abyśmy to analizując, patrząc, weryfikując, stwierdzali, czy to jest prawda, czy też nie. Bóg nie gra z nami w babkę. On nie pokazuje przyszłych wydarzeń historii świata w ten sposób, że nie wiemy, co będzie. Ale On nie pokazuje do przodu. Błogosławiony i święty ten objawienie Jana, pierwszy rozdział, trzeci werset. Tak się zaczyna księga objawienia. Który czyta i ci, którzy słuchają słów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 Co ze mną? Bo to przecież o to chodzi. Żebyśmy znaleźli swoje miejsce. A proroctwa mówią, kochani, że przychodzi król drugi raz na tę ziemię, by panować przez tysiąc lat. I Izajasz, drugi rozdział, drugi werset mówi, przekują swoje miecze na lemiesze, swoje włócznie na sierpy. To, co czytaliśmy w Księdze Amosa na początku, to co Jacek czytał. O oto idą dni, mówi Pan. oracz będzie przynaglał żniwiarza. Szybciej zbieraj, szybciej, szybciej, bo ja już chcę następne zasiać. To jest mowa o tysiącletnim panowaniu Jezusa. On przychodzi ustanowić swoje królestwo i będzie panował nad światem, a do pomocy panowaniu, kochani, kogo weźmie? On weźmie kogoś do pomocy. Tak jest napisane w Biblii. Weźmie Ciebie i mnie. Dzień apostolski, 1 rozdział, 11 werset. Czytamy tam, że aniołowie powiedzieli Mężowie Galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie. I jak go widzieliście, idącego do nieba. I Zachariasz mówi, że jego nogi w owym dniu staną na górze oliwnej. O tym mówiliśmy wcześniej. Kochani, ale jeśli mówimy o drugim przyjściu Chrystusa, zawsze musimy powiedzieć, zadać pytanie temu, kto zwiastuje, jeśli tego nie tłumaczy, co ma na myśli, mówiąc drugie przyjście Chrystusa. Bo drugi, drugie przyjście Chrystusa ma Dwa etapy. Pierwszy etap i drugi. Jeśli pomylimy drugi z pierwszym, a pierwszy z drugim, to nic nie zrozumiemy. Będziemy błądzić. Biblia mówi, że o tym dniu ani aniołowie nie wiedzą, ani Syn nie wie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. Ale kochani, mowa tu jest o przyjściu na powietrze. Co w tym czasie nastąpi? Czytamy w Nowym Testamencie, że Jezus przyjdzie, nie dotykając ziemi, przyjdzie na obłoki i w tym czasie ci, którzy żyli i uznali Jezusa Chrystusa, Panem swojego życia, swoim osobistym Zbawicielem, On ich porwie z ziemi w okamgnieniu. Wiecie, co jest w okamgnieniu? Jaki to czas? Jedna tysięczna sekundy. Tak to obliczono. W okamgnieniu, Pach! I już ich nie ma. Zostali porwani, pochwyceni na powietrze, na spotkanie z nimi. Ci, którzy żyli na ziemi. Ale ci, którzy miliony leżą w grobach. Ich ciała rozłożone. I mówimy, czekają na zmartwychwstanie. W tym momencie Bóg bierze ich z tych grobów. I otrzymają nowe ciało. I apostoł Paweł mówi, że jedni i dru drugich nie wyprzedzą. Te jedni będą pierwsi, a drudzy dołączą. W tym samym czasie spotkają się ze swoim Panem, Mistrzem, Mesjaszem, Jezusem Chrystusem. Na weselu baranka, na siedem lat. Czy świat to zauważy? Zauważy, kochani. Dlaczego? Bo Jezus w czytelny sposób mówi. Dwoje będą leżeć na łożu. Jedno będzie wzięte, drugie zostawione. Dwóch będzie pracować przy tokarce, jeden będzie wzięty, zostawiony. Będą lecieć samolotem, będą jeździć samochodami, na rowerach. Ale też kamery to wychwycą, kochani. W dzisiejszych czasach będą cofać klatki. Poczekaj. Jaki moment? Która sekunda? Kiedy to nastąpiło? Świat będzie to oglądał. To wielkie wydarzenie porwania Kościoła i wstania wierzących ludzi. Ale mowa jest o pierwszym etapie przyjścia Jego na ten świat. Natomiast drugi etap, drugi etap to jest ten, gdzie Jezus, tak jak przed chwilą czytaliśmy z dziejów apostolskich pierwszy rozdział, 19 werset. Tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I gdzie on przychodzi? Zachariasz mówi, że w owym dniu jego nogi staną na górze Oliwnej, która się rozstąpi, tworząc wielką dolinę. Został pochwycony. Unosił się z góry Oliwnej i wraca na to samo miejsce, na górę oliwną w Jerozolimie. I z tej góry Oliwnej Przechodzi przez Dolinę Kidron i wchodzi przez tę bramę, która do dziś jest zamurowana. I wchodzi do nowo odbudowanej wcześniej świątyni. Jako król królów i pan panów. Wspomniałem o tym, że przekują swoje miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Mówi o tym także księga Ozeasza, drugi rozdział, dwudziesty werset. A łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będziecie mieszkać bezpiecznie. Łuk i miecz, lotniskowce, satelity szpiegowskie, karabiny kałacznikowe, samoloty F-16 i całe uzbrojenie, Bóg mówi, zniosę, zniosę z ziemi i sprawię, że będziecie mieszkać bezpiecznie. Wiecie, ile Stany Zjednoczone wydają dzisiaj na zbrojenia? Ciemnie. 2 miliardy dolarów. 2 miliardy dolarów. Wiecie, jak by wyglądała planeta, gdyby się politycy umówili? Wiecie co? Rok 2015 nie wydajemy ani dolara na zbrojenia. Od 2016 zaczynamy po staremu. Ale ten rok nie zbroimy się w ogóle. Zatrzymujemy. Tylko wydajemy te pieniądze na szkoły, na autostrady, na pracę, na parki, na zieleń, na samochody, na technologię. Nie poznalibyśmy tej planety za rok Gdyby te pieniądze zostały użyte Ale człowiek W swojej grzesznej starej naturze Którą odziedziczył od Adama I Ewy Nie jest w stanie tego zrobić Bo chce panować Jeden na drugim Chce go ciemiężyć Bo swoje jest w jego sercu Dlatego Bóg mówi, że ze starą naturą Do królestwa ciebie nie wezmę Twój język musi zostać zmieniony. Twoje myśli muszą zostać zmienione. Ale przede wszystkim musi zostać zmienione twoje serce. Dążenie twojego serca i umysłu. A kto to może uczynić? Może to uczynić tylko Bóg. Sam nie jesteś w stanie. Sam nie jesteś. Izajas 32, 32 rozdział, 17 werset. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości. A niezakłócone bezpieczeństwo, owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. Mowa tu o tym, że narody już nie będą się zbroić, bo książę połamał łuki. Często cytujemy ten werset, który teraz przeczytam: Zachariasz, 9 rozdział, 9 i 10 werset. Wesel się bardzo, córko syjońska, Oto Twój Król przychodzi do Ciebie. Sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle. W Niedzielę Palmową, tak? Jest cytowany ten werset do tego momentu, kiedy Jezus zjeżdżał z Góry Oliwnej na osiołku, a ludzie zsłali palmy i mówili Hosanna, szynowi Dawidowemu a także mówili te słowa Barucha, Baabe, Szemadonaj, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ale słuchajcie, Zachariasz w tym tekście dalej kontynuuje, ale mówi o proroctwie, które jeszcze się nie wypełniło. Bo kończy tutaj słowami, jedzie na ośle przecinek, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego Władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Kto łamie te łuki? Król królów i Pan Panów. Ziemia będzie poznana, pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Objawienie Jana, 20 rozdział, 6 werset, bardzo specyficzny werset, w którym mamy się chwycić by mieć pewność, kochani. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo będą dwa. Szybuj się na pierwsze, bo wtedy będziesz błogosławiony i będziesz święty. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z Nim będą przez tysiąc lat. Udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Mają tylko ci, którzy uczynili Panem swojego życia Jezusa Chrystusa. Którzy skorzystali, przyjęli ten dar zbawienia. Służą Mu. Wielbią Go. Żyją Nim. I mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Będą kapłanami Boga i Chrystusa. I panować z Nim będą przez tysiąc lat Kochani Czy zastanawiamy się nad tym Po co Bóg nas stworzył? Dlaczego żyjemy tutaj na ziemi? Co za pytanie? Bóg mówi, że liczba dni ludzkich Lat ludzkich jest 70 A jak sił starczy 80 A jak jeszcze gimnastyki Może pagańskiego jedzenia Soczków i tak dalej, no to może setki ktoś dociągnie. Ale musi odejść. Ale te 70-80 lat, kochani, to test, to egzamin. Bóg nas stworzył po to. Bóg uczynił człowieka po to tutaj na ziemi, aby stworzenie oddawało mu chwałę. Stworzył go po to, by mieć z nim społeczność. Natomiast stworzenie, człowiek w swojej pysze, Bucie zarozumiałości mówi, nie akceptuję stwórcy, bo go nie ma, a mówię dlatego, bo go nie widzę i nie chcę mu służyć. Ale Bóg po to nas stworzył, że żebyśmy tutaj zdali egzamin przez te siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat, jeśli tyle dożyjemy. No bo kochani tak powiem, że wytrzymamy w wieczności bez końca bezkresnej, niekończącej się nigdy. Przecież Biblia mówi, że tam mamy oglądać Go twarzą w twarz. Jemu służyć. Jego wielbić. Z Nim współdziałać. Jakże wytrzymamy przez całą wieczność niekończącą się, skoro tutaj na ziemi nie chcemy mieć z Nim nic do czynienia. Nie chcemy o Nim słyszeć. Nie chcemy o Nim czytać. Nie chcemy Go doświadczać. Nie chcemy o Nim mówić kilkadziesiąt lat. I Bóg patrzy na stworzenie. I patrzy, kto zda ten egzamin. Bo wie, że nie wytrzymamy całej wieczności, jeśli tu, przez ten krótki czas tego nie robimy. To próba. To moja próba i twoja próba. Przed wiekuistym Bogiem zdajmy ten egzamin. bo za to też nagroda. Bo często pomijamy fakt. Słyszymy w zborach, słyszymy w kazaniach, zbawienie jest za darmo i ludzie dziękują Bogu za zbawienie za darmo. I często już więcej nic nie robią w tej dziedzinie, tylko dziękują Bogu za zbawienie za darmo. Ale Bóg mówi, ale wiesz co, przygotowałem jeszcze nagrodę, jeszcze nagrodę, ale ta nagroda już nie jest za darmo. Ta nagroda jest za Twoje czyny, które mają wypłynąć z wiary, bo wiara zdradza dobre uczynki. I Bóg oczekuje od nas tych uczynków, z tych zdolności, które, które nas wyposażył: bo jeden umie śpiewać, drugi grać, trzeci przemawiać, ale jeszcze ktoś ma dar gościnności, inne niesienia pomocy inny wspierania, inny robienia interesów, na co przeznacza pieniądze. Bóg chce ciebie całego. jak będzie miał ciebie całego, to będzie miał wszystkie twoje pieniądze, nie tylko dziesięcinę. Nie będziesz patrzył, dziesięcinę, a resztę moje. Bóg wie, że potrzebujesz, ale On będzie miał wtedy całość, jeśli będzie miał ciebie całego. Całym będziesz sobą służył Bogu żywemu. To egzamin. A za egzamin Nagroda. Za uczynki jest nagroda, kochani. I każdy z nas tę nagrodę odbierze w inny sposób. Tam na weselu baranka. Inna nagroda. Posłużę się takim przykładem. Leciałeś samolotem? Większość ludzi we współczesnym świecie już siedziała w samolocie. Nigdy nie leciałem pierwszą klasą. Wielokrotnie byłem w Chinach. Kilka razy w Ameryce. Długie podróże. Po Europie, do Izraela. Siedzisz gdzieś tam na końcu, ciasne fotele, 3,5 godziny. Tyłek już zdrętwiał, chciałoby się pochodzić. Ale jak przechodzisz przez biznes klasu, pierwszą klasę, patrzysz, paceci siedzą na takich fotelach. Dostęp do internetu. Wilko już nie jest zderwowane. Inna klasa. A ty na ogon. Różnica. W tym samym czasie przelecieliśmy. Samolot usiadł na pas startowy. Inna nagroda wieczności. Możesz być w ogonie albo w business class, A to zależy od ciebie. Gdzie będziesz w wieczności? Czy w ogonie? Czy w business class? A to zależy od twoich czynów. Co robisz dla niego przez twoje uczynki, kochani? Ale samo wejście na pokład samolotu jest za darmo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ale później już kto tych uczynków dla Niego? Dlatego Biblia zachęca nas do tych uczynków. Nie tylko dziękowanie za wejście na pokład samolotu. Zachęca nas do uczynków. Działasz? A jeśli działasz, to trzeba pierw pomyśleć, co trzeba zrobić, żeby działać. Trzeba usiąść, pomyśleć, modlić się. To jest koszt. Do jakiego nieba się wybieram, kochani? Wracając do przykładu Pana Mechanika. Po mojej śmierci, jeśli nie zostanę pochwycony, a wcześniej umrę, czekam na w stanie mojego ciała. Otrzymał od Jezusa nowe, niezniszczalne, niestarzające się. Nie będzie tam coraz więcej zmarszczków i mniej włosów na głowie. Niestarzejące się ciało. Czekam na werselę baranka. A po siedmiu latach, Biblia mówi, bo jak się z nim spotkamy, to już z nim zawsze będziemy. I mamy się pocieszać tymi słowami. Ciężkie czasy. Ostateczne czasy. Co będzie? A Biblia mówi, kiedy to wszystko zobaczysz, że ten dzień się przybliża, kochani, a więc Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy patrzyli na wydarzenia w polityce, w gospodarce, w pogodzie, w polityce. Gdy więc to zobaczycie, Bóg mówi, że ten dzień się przybliża, podnieście głowy wasze. Tak jest napisane? Tak jest napisane. Wyprostujcie się, podnieście głowy wasze, gdyż przybliżyło się wasze wybawienie. Co to jest to wybawienie? Jestem przekonany, że jest to porwanie. Gdy to wszystko zobaczycie, wiecie, że przybliżyło się wasze porwanie, wasze wzięcie z ziemi. Ale wracam tutaj z Chrystusem, kochani, na tysiąc lat, by mu pomagać w panowaniu, bo on bierze swój kościół, swoje dzieci, które zawsze, swoją oblubienicę, swoich wybranych, wybrane, wybraną rzeszę, by mu pomagała tutaj na ziemi. W rządzeniu. Bo to już nie będzie demokracja. Jest napisane, że będzie rządził rózgą żelazną. Ale wcześniej, zanim ustanowi swoje tysiącletnie panowanie, kochani, my często myślimy o Jezusie pełnym miłości. Lnu kurzącego nie dogasił. Czciny nadłamanej nie dołama. Obraz Jezusa pełnego miłości. Ale kochani, Biblia przedstawia im też innego Jezusa. Nie takiego, który daje się głaskać i nie nadłamuje czciny. Objawienie świętego Jana, 19 rozdział od jedenastego wersetu. Posłuchajcie. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział,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 I szły za nim wojska niebieskie Na białych koniach Przeobleczone w czysty Biały wisior. A z ust jego wychodzi Ostry miecz Którym miał Pobić narody I będzie nimi rządził Laską żelazną On sam też tłoczykać wina Zapalczywego gniewu Boga wszechmogącego. mogącego A na szacie i na biorze swym Ma wypisane imię Królów, król! I panów, pan! Werset trzynasty: A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. I imię zaś jego brzmi: Słowo Boże. Kochani, widzimy tutaj postać Jezusa. Szata, pobryska na krwią. Być może myśli, że jest to krew odkupieńcza z krzyża, która zbawiła Ciebie i mnie. Otóż nie To nie jest kres Która obmyła cię od wszelkiego grzechu Jezus jest pobryzgany krwią wrogów Bo trzyma miecz w swoje ręce A także z jego ust wychodzi ostry miecz Który ma co? Pobić narody Wylewa Boży gniew. Słyszałeś o takim Jezusie? Oczy jak płomień ognia i wylewa Boży Gniew? To już nie jest Jezus miłosierdzia. Łaska się skończyła. Miłosierdzie się skończyło. To już jest wylanie Bożego Gniewu. Przychodzi by pobić grzeszne narody mieczem. A pozostali, 21 werset, byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeść co na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. O tym też czytamy w proroctwach Starego Testamentu. Słynna Dziś. Dolina Armagedon, gdzie Biblia opisuje na, 1000, na 300 kilometrów ludzkich ciał będzie po krwi, po wędzitła końskie. Tak jest napisane. Od tego miecza. Co trzeba zrobić, żeby nie być jednym z tych, którzy zostaną pobici przez Jezusa Chrystusa. Który przychodzi jako sędzia, wylewając boży w Będzie głoszona Ewangelia o Królestwie wszystkim narodom. Ewangelia o Królestwie. Nie tylko jako dobra nowina, ale Ewangelia o Królestwie. Że przychodzi to Królestwo. Ewangelia Jana 3, rozdział 30. Szósty werset. Stacie to na pamięć. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota i słuchajcie, co tam jest dalej napisane. Lecz gniew Boży ciąży na nim. Jesteś albo pod łaską, albo pod gniewem. Nie ma trzeciej możliwości, trzeciej alternatywy. Albo pod Twojego łaską. Jeśli z niej skorzystałeś, a jeśli z niej nie skorzystałeś, to jesteś, czekasz na Jego gniew. Lecz gniew Boży ciąży, jak miecz, który czeka na opuszczenie. Boży gniew, przyjmij łaskę. Bo jeśli jej nie przyjmujesz, to już nie będzie Jezus miłosierny, tylko Jezus pełen gniewu z mieczem, by pobić narody ziemi. O takim Jezusie czytam. Tylko szansko taki Jezus jest, kochani, głoszony. Musimy sobie zdać sprawy z tego, że żarty się skończyły. Ten czas się przybliża. I wtedy też on połamie te łuki wojenne i zaprowadzi już bez demokracji. Jako teokrata. Jako monarcha. Jako król. Swój porządek. Różną żelazną będzie rządził narodami. A do pomocy weźmie swoich wierzących, swoje dzieci, swoich oddanych. I stąd dziś rozumiem, bo w dzieciństwie jeszcze tego nie rozumiałem. Jak czytamy Ewangelii Łukasza, słowo dobry, pójdź, odziedzicz, dam ci władzę nad pięcioma miastami, a tobie nad dziesięcioma. Czytałem to w niebie jakieś miasta, nie wiem, nie rozumiem, czy tak dalej. Ale dziś to rozumiem. Czytelniejszy obraz. Tych pustli, o których wczoraj mówiłem, które składają się, które zbieramy z Pisma Świętego i kształtują nam czytelniejszy obraz. Czy wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć? To, co jest potrzebne, żeby znaleźć się tam, po tamtej stronie i mieć pewność, Bóg powiedział, w czytelny sposób. Aczkolwiek apostoł Paweł mówi, teraz widzę jak w zagadce przez mgłę jechałeś jako kierowca podczas mgły do domu, bo ja wielokrotnie. I dojechałem do domu, przy... szedłem, położyłem się do łóżka, przytuliłem do mojej żony. Ale czy widziałem drzewa dookoła, lasy, budynki? Nie widziałem. Po tej białej linii, gdzieś drogowskaz. I dojechałem. Wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale w czytelny sposób, jeśli chodzi o pewność naszego zbawienia i to w jakim czasie, w jakim stanie będziemy, to Bóg zawarł. Bo On zna nasze myśli. Wie, że tego pragniemy. Wie, że o tym myślimy. Wie, że o tym tęsknimy. Czytajmy, kochani, Boże Słowo. I analizujmy to wszystko jak Berejczycy, którzy sprawdziali, czy tak się rzeczy mają. Dzisiaj natomiast mogę sobie to wyobrażać. Jak to będzie, kiedy stanę przed Nim i będę Go uwielbiał Patrzył na Niego w nowym ciele, w nowym mieście, bo ostateczną rzeczą świadkowie Jehowy mają pretensje do nas, kiedy to wypowiadamy, że idziemy do nieba. I zaraz nas chwytają za słowo my, do nieba, a my się do nieba nie wybieramy, bo my chcemy być na ziemi. Ale tak naprawdę to nie mają racji, kochani, bo Biblia ostatecznym miejscem nie nazywa niebem. Ludzie to tak nazwali. Ostatecznym miejscem, gdzie będzie spędzać wieczność Objawienie Świętego Jana, 21 rozdział To nowe miasto Nowa Jerozolima Wstępująca na nową Ziemię, na której nie ma morza Nawet wymiary miasta są podane Sześcian 2400 km do góry Ulice ze złota Bóg daje nawet odległość miasta Potężne miasto nie będzie tam słońca. Bóg będzie je rozświetlał. Będziemy, będziemy mieli tam swoje zajęcia. Oto wszystko nowym czynie, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na rozum nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Tam, w tej Nowej Jerozolimie. Dlatego Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce, abym gdzie ja jestem, wy zawsze ze mną byli. Apostol Paweł powiedział, że widzimy te rzeczy jakby przez mgłę. Ale powiedział wiarę zachowałem, biegu dokonałem, a teraz czeka mnie nagroda. Korona. wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da mi Pan. Sędzia sprawiedliwy. Ale nie tylko mnie, apostoł Paweł mówi, nie tylko mnie za to, co zrobiłem. A co zrobił? Niedawno byłem w Koryncie w Grecji wraz z moją żoną i z moimi córkami. Staliśmy po środku tego starożytnego miasta. Nikogo dookoła. Piękna pogoda. Powiedziałem: kochanie, apostoł Paweł tutaj był dwa lata. W tym mieście. Napisał słynne dwa listy do tych zborowników. Pierwszy i drugi list do Koryntia. Czytamy, jak wiele musiał wycierpieć. A gdzie koryt, A gdzie Jerozolima? Jaka to odległość? Słynny apostoł Paweł I za to, co robił, ile wycierpiał Powiedział, biegu dokonałem, wiarę zachowałem Teraz nagroda za uczynki, które spełniłem dla niego Ale nie tylko dla mnie Ale dla tych wszystkich Ta korona, którzy Umiłowali Przyjście Jego czy miłujesz Jego przyjście? Czy myślisz o Nim? Że On przychodzi jako Król? By Ciebie wziąć do siebie. Byś był razem z Nim. I to jest dopiero początek. Ale żeby mieć podstawy tego się chwycić. Mieć pewność, że tak będzie w Twoim i moim życiu. Badajmy proroctwa, Analizujmy. Dyskutujmy. Nauczajmy. Mówmy tak jak jest w objawieniu napisane. Błogosławiony święty, który czyta, trzymając się słów proroctwa. Pieśń z Danielem chcemy zaśpiewać teraz. Wyobrażam sobie, kiedy stanę przed Tobą, co wtedy zrobię? Czy zatańczę przed Tobą? Czy będę stał w milczeniu? Będę Ciebie uwielbiał? Dziś to jest nasze wyobrażenie. Ale wówczas poznamy tak, jak, jest, jak jesteśmy teraz poznani przez Niego. Dokłębnie wyobrażam sobie. Jezus, kiedy chodził po ziemi, uczeni w Piśmie, nauczyciele, czyli eksperci pisma, przyszli do Niego i zadali Mu pytanie. Nauczycielu dobry, powiedz nam, jaki jest największe przykazanie? Kochani, Jacku, reszta, święci, jakie jest największe przykazanie? A jeżeli powiem, że to, co mówicie, jest odpowiedzią B, a odpowiedź A jest troszeczkę inna, a odpowiadając Jezus rzekł im, Szma, Izrael, Adonai, Eloheinu, słuchaj Izraelu Pan Bóg Twój jest jeden a jeśli jest jeden będziesz wtedy miłował Go z całego swojego serca z całej myśli, ze wszystkich sił abyś Niego swego jak siebie samego słuchaj Danielu Jacku, Basiu Krzysztofie, Mirku Pan Bóg Twój jest jeden bo może coś jest obok może coś przysłania ci Boga jest obok, zabiera czas. Może to jest twój samochód, może to jest twoje konto, może to jest, są twoje ciuchy, albo zegarki, albo monety. Może coś. Dlatego Jezus, wiedząc, dlaczego zadają mu to pytanie, odpowiedział słuchaj, Pan Bóg twój jest jeden. A jeśli jest jeden w twoim życiu, będziesz wtedy miłował Go całym swoim życiem, całym swoim sercem. I wtedy możesz sobie wyobrażać, kto na ciebie czeka i kogo zobaczysz Tam w niebie A później na ziemi Wyobrażam sobie Wyobrażam sobie Jak to będzie Gdy Przyjdzie czas razem z Tobą być, wyobrażam sobie, kiedy spotkam Cię twarzą w twarz i zachwycę się, wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie, co poczuję moje serce, otoczone chwałą two, Czy zatańczę przed Twym tronem, czy uciszę duszę moją, czy upadnę na kolana, czy w pokorze będę stać, czy zaśpiewam Stać. wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie, gdzie tej dzień w Twej światłości. Panie, znajdę się Wyobrażam sobie, że na wieki już tylko Ciebie chwalić będę Mu. Wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie, co poczuję moje serce. Począłem chwałą dłoń, czy zabraczę przed Twym tronem, czy uciszę duszę dłużę mą, czy upadnę na kolana, czy w pokorze będę stał